Przed siódmą Harry opuścił zamek i w gęstniejącym zmierzchu ruszył w stronę boiska do Kwilicza. Jeszcze nigdy nie był na stadionie. Wokół boiska wznosiły się rzędy ławek, tak żeby widzowie dobrze widzieli, co się na nim dzieje. Po obu stronach tkwiły trzy złote tyczki zakończone pętlami. Haremu przypominały one małe plastikowe patyczki, służące dzieciom Mugoli do wydmuchiwania baniek, tyle że te miały z pięćdziesiąt stóp wysokości. Harry tak się palił do latania, że nie czekając na łuda dosiadł swej miotły i odepchnął się stopami od ziemi. Ach, cóż to było za uczucie! Krążył od bramki do bramki, a potem przyspieszał i opadał jak jastrząb na boisko. Nimbus 2000 reagował na najlżejszy ruch i dotyk. Harry Potter na dół! Przybył Oliver Wood. Pod pachą niósł drewnianą klatkę Harry wylądował tuż obok niego Świetnie, rzekł Wood, a oczy mu błyszczały No, teraz rozumiem, co miała na myśli McGonagall Naprawdę, masz talent Dzisiaj zapoznam cię z zasadami gry, a potem będziesz trzy razy w tygodniu ćwiczył z drużyną Otworzył klatkę Wewnątrz były cztery kule różnej wielkości No dobra, powiedział Wood Quidditch dość łatwo zrozumieć, nawet jeśli nie tak łatwo w niego grać. Po każdej stronie jest siedmiu graczy. Trzech z nich to ścigający. Trzech ścigających, powtórzył Harry, kiedy Łód wyjął z klatki jasno-czerwoną kulę wielkości piłki futbolowej. Ta kula nazywa się kaflem. Ścigający podają sobie kafla i starają się przerzucić go przez jedną z pętli, żeby zdobyć gola. Za każde przerzucenie kafla przez jedną z pętli zdobywa się dziesięć punktów. Wszystko jasne? Ścigający podają sobie kafel i przerzucają go przez jedną z pętli, by zdobyć punkty, wyrecydował Harry. Zatem to jest coś w rodzaju koszykówki z sześcioma koszami, w którą gra się na latających miotłach, tak? — Co to jest, koszykówka? — zapytał Łód, wyraźnie zaintrygowany. — Nieważne — odpowiedział szybko Harry. — Teraz tak. W każdej drużynie jest jeden gracz, który nazywa się obrońcą. Ja jestem obrońcą gryfonów. Latam wokół słupków bramkowych i powstrzymuję przeciwników, żeby nie strzelili nam gola. — Trzech ścigających jeden obrońca — rzekł Harry, chcąc to wszystko zapamiętać. — I grają kaflem. — W porządku, rozumiem. — A te, do czego służą? — wskazał na trzy pozostałe kule wewnątrz — Zaraz ci pokażę — rzekł Wood. — Weź to! — wręczył Haremu niewielką pałkę, trochę krótszą od kija do bejsbolu. — Pokażę ci, co robią tłuczki. Te dwie kule to tłuczki. — Pokazał Haremu dwie identyczne kule, czarne i lśniące, trochę mniejsze od czerwonego kafla. Harry zauważył, że drżą lekko, jakby chciał się uwolnić spod przytrzymujących je rzemieni i ulecieć z klatki. — Cofnij się — ostrzegł go Wood. Pochylił się i uwolnił jedną kulę. Czarna kula natychmiast wzniosła się w powietrze, a potem pomknęła ku twarzy Harego. W ostatniej chwili odbił ją pałką, ratując nos przed złamaniem. Kula świsnęła z zygzakiem w powietrze, zawirowała nad ich głowami i wystrzeliła w łuda, który rzucił się na nią całym ciałem i przygwoździł do ziemi. — Widziałeś? — Wysapał łód, wpychając tłuczka z powrotem do klatki i przymocowując go rzemieniem. Tłuczki latają nad boiskiem, starając się zwalić graczy z mioteł. Dlatego każda drużyna ma po dwóch pałkarzy. W naszej są nimi Wesleyowie. Ich zadaniem jest obrona reszty swoich graczy przed tłuczkami i odbicie ich w stronę przeciwników. No to jak, wszystko jasne? Trzech ścigających stara się zdobyć punkty kaflem, obrońca broni słupków bramkowych, pałkarze chronią kolegów przed tłuczkami. Bardzo dobrze, pochwalił go Wood. E, a czy tłuczki już kogoś zabiły? Zapytał Harry, mając nadzieję, że zabrzmiało to bardzo zdawkowo. W Hogwarcie nigdy. Było trochę połamanych szczęk, ale nic gorszego. A teraz posłuchaj. Ostatni członek drużyny nazywa się Szukającym. To właśnie ty. Ciebie nie obchodzi kafel czy tłuczki, chyba że rozwalą mi głowę. Nie martw się, nie martw się. Wesleyowie dają sobie radę z tłuczkami. Zobaczysz, sami są jak para ludzkich tłuczków. Łód sięgnął do klatki i wyjął czwartą kulę. W porównaniu z kaflem i tłuczkami była o wiele mniejsza. Wielkości dużego orzecha włoskiego złota z maleńkimi srebrnymi skrzydełkami. To jest złoty znicz, oznajmił łód. Kula najważniejsza ze wszystkich czterech. Bardzo trudno ją złapać, bo jest szybka i trudna do zauważenia. Złapanie jej jest zadaniem szukającego. Musisz ją wyłowić spośród ścigających pałkarzy, tłuczków i kafla i złapać przed przeciwników, bo za złapanie jej zyskuje się dla swojej drużyny aż 150 punktów, co zwykle przesądza o wyniku meczu. Właśnie dlatego szukający są tak często faulowani. Mecz Quidditcha kończy się z chwilą złapania znicza, więc może trwać bardzo długo. Rekord wynosił prawie trzy miesiące, także musieli wprowadzać zastępców, żeby gracze mogli się trochę przespać No cóż, no to chyba wszystko, masz jakieś pytania? Harry potrząsnął głową, zrozumiał już wszystko, nawet to, że prawdziwym problemem jest opanowanie tego wszystkiego w praktyce Nie będziemy dzisiaj ćwiczyć ze zniczem, rzekł Wood ostrożnie umieszczając go w klatce Jest za ciemno, moglibyśmy go zgubić, spróbujemy na razie z tymi Wyciągnął z kieszeni worek ze zwykłymi piłkami golfowymi i w chwilę później on i Harry byli już w powietrzu Łód rzucał piłkami z całej siły i we wszystkie strony, a Harry musiał je łapać Harry wyłapał wszystkie piłki i łód był zachwycony Minęło pół godziny i zrobiło się ciemno, więc musieli skończyć w tym roku na pucharze będzie nazwa naszej drużyny, powiedział uradowany łód, kiedy wracali do zamku. Wcale bym nie był zaskoczony, gdybyś okazał się lepszy od Charlesa Wesley'a, a on mógłby grać w reprezentacji Anglii, gdyby nie wyjechał polować na smoki.